tego tygodnia 2014 roku. Nowiny Wiki Radio. oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszamy. Dzisiaj zostałem troszeczkę osierocony, bo zostałem zupełnie sam w prowadzeniu audycji, no ale tak się zastanawiałem, czy nie odłożyć tego na przyszły tydzień, postanowiłem jednak nagrać i nadać dzisiaj audycję. Będzie troszkę uboga, no bo jedna osoba to troszkę mało do prowadzenia audycji. Mam nadzieję, że za tydzień to się wyprostuje i wszystko będzie ok. Zapraszam na kanał 2 hasze Wikiradio na Freenode, tam gdzie jest Wikipedia, jeśli ktoś ma ochotę, to tam można nas słuchać na żywo. Właśnie, na żywo, na żywo, ja w tej chwili na żywo to mówię, ale większość z Was będzie słuchać nagrania, więc jeśli ktoś będzie chciał następnym razem do nas dołączyć, to po godzinie 13, czasem to jest 13.30, no teraz jest 13.48, Yy, można do nas dołączyć poprzez Skype'a, nowiny Wikiradia, na IRCU kanał Wikiradio yy, i również poprzez Facebook'a albo ze mną, Borys Kozielski, albo z Markiem Mazurkiewiczem. Yy, można go znaleźć też na Facebooku i tam próbować się połączyć. Najlepiej łączyć się przez Skype'a, bo wtedy można ewentualnie coś dopowiedzieć, niekoniecznie tekstowe wiadomości tutaj muszą być tylko prezentowane. To jeśli chodzi o takie techniczne sprawy. Podcast oczywiście jest do usłyszenia na stronie nowiny.podcasty.info Tam są wszystkie poprzednie audycje i znajdą się wszystkie następne oczywiście publikowane dosyć szybko po, po nagraniu. Jak teraz skończę za jakieś może 20 minut, 30, no to właśnie od razu zajmę się publikowaniem podcastu. Będzie można go słuchać już jako oddzielnego pliku, ale będzie można też słuchać o godzinie 16 w soboty. Po godzinie 16 rozpoczyna się retransmisja w Radiów NET, także zapraszam ewentualnie do słuchania radia w net po godzinie 16. Mamy dwie, dwugodzinne okienko, więc warto, jeśli ktoś słucha radia w net, trafić tam na nas oczywiście. No dobrze, to może przedstawię najpierw program, jaki na dzisiaj nam się uzbierał, bo mamy notatki, które edytujemy sobie przez cały tydzień, a potem, potem po prostu zaglądam w te notatki, otwieramy wszystkie zakładki i omawiamy po kolei tematy. Jeśli macie jakieś tematy do zgłoszenia, to zapraszam do zgłaszania. Jeśli chcecie zobaczyć, co będzie w audycji, to można też zobaczyć w tych notatkach na stronie Wiki Radio. Org. mamy polską naszą wiki, wiki radia, przeniesiona na nowy serwer, ale wszystko działa. Bałem się, że będzie to trudniejsze. To znaczy, no to było bardzo trudne, ale, ale myślałem, że z większymi problemami to pójdzie. Bartek, mój syn, zajął się przeniesieniem na nowy serwer i, i, i wszystko działa, no, rewelacyjnie. Ja, jak sam to przenosiłem, kiedyś to wszystko mi się zwaliło, także musiałem bardzo dużo się nakłopotać, żeby to naprawić, a w tej chwili wszystko działa. Myślę, że będzie sprawnie dalej działać. Więc na początku y, opowiem o ofertach pracy dla koordynatora Glam i rzecznika prasowego, a właściwie mam taką nagraną rozmowę z Wojtkiem Pędzichem, który jest, no jest teraz w zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska, więc może po prostu na razie najpierw oddam mu głos, potem jest artykuł na temat Putin z Polski, Putin z Rosji, bardzo ciekawe porównanie artykułów polskojęzycznej i rosyjskojęzycznej Wikipedii. Dyskusja po ostatnim WOF 9, czyli warszawskich otwartych wiki spotkaniach. To dosyć ciekawa dyskusja, warto do, do niej dołączyć. No i z wolnej kultury mamy trzy tematy. Fikcyjna mapa do edytowania, bardzo ciekawy pomysł. News DGP na temat ściągania filmów z internetu. No i, i krótka informacja o tym, że odbył się zjazd Koalicji Otwartej Edukacji. To posłuchajmy w takim razie na początek rozmowy, którą nagrałem wczoraj. Wojtek przyjechał do Warszawy na koncert Metaliki, ale, ale przyjechał trochę wcześniej, więc udało mi się go zgarnąć do studia. No to posłuchajmy. Witam serdecznie przy moim mikrofonie Wojtka z zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Dzień dobry. E, zmiany są ostatnio w stowarzyszeniu, zmienił się troszkę zarząd. Nie nie cały. Z siedmiosobowego składu zarządu zostały wymienione dwie osoby. No ale to raz na jakiś czas taka wymiana się odbywa i zarząd dzięki temu chyba sprawnie funkcjonuje. Zarząd sprawnie funkcjonuje, myślę, że w bardzo dużej mierze dzięki... Obecności tych osób, które są tam od dłuższego czasu, bo to one stanowią taki doświadczony trzon. No ale wymiana części osób i nowe pomysły, doświadczenia z zewnątrz, no sądzę, że też są przydatne. No właśnie i takie spotkanie no, w realu, bo właściwie spotykacie się co tydzień, ale na IRCU hmm. tylko, e, odbywają się chyba niezwykle rzadko. No zwykle raz do roku. Mm -hmm. No raz do roku przy okazji konferencji. Ale y, na tej konferencji, tym bardziej, że była to konferencja, na której zarząd był, tak jak już powiedziałeś, wymieniony e, zarząd nie spotkał się e, jako zarząd, nie, nie zorganizował spotkania zarządu jako takiego. E, spotkaliśmy się pod koniec czerwca, 27-29 czerwca w Łodzi. Dwa dni. Dwa dni, podczas których było co robić. Jeszcze nie jest opublikowany, opublikowane podsumowanie tego spotkania. Edytowałem je jadąc jeszcze do Warszawy. Pisaliśmy je razem z Karolem. Podejrzewam, że będzie opublikowany niedługo. No i to, to zdrać może, co tam było mniej więcej? Burzliwe dyskusje? Nie, dyskusje nie były burzliwe. Myślę, że mamy dosyć podobne poglądy na, na, na to, co chcielibyśmy robić w stowarzyszeniu. A nawet jeżeli się różnimy, no to dyskusje raczej burzliwe nie były. E, z rzeczy ciekawszych, zmieniających się e, zastanawiamy się nad... E, lekką profesjonalizacją naszych działań. No właśnie, to, to już było wspomniane na konferencji podczas tak. walnego zebrania członków stowarzyszenia. Właściwie jest taki niedosyt, brakuje osoby, która by koordynowała różne działania, które podejmuje stowarzyszenie. Albo m, których stowarzyszenie podejmuje zbyt mało. I nie może podjąć, bo właśnie brakuje takiej osoby, która byłaby zaangażowana w tych nie, godzinach. Nie, nie oszukujmy na się, wszyscy jesteśmy wolontariuszami, mm -hmm. tak? nawet, nawet zarząd, zarząd nie ma etatów. No właśnie. I, I w związku z tym jest ogłoszenie o, o, o oferta pracy. Nawet dwie. Nawet dwie oferty pracy. No to powiedz, jakie to oferty pracy, bo my Przede już wszystkim wiemy. bardziej entuzjastycznie członkowie stowarzyszenia wypowiedzieli się, jeżeli chodzi o zatrudnienie kogoś do współpracy z instytucjami GLAM, czyli bibliotek, muzeów, galerii sztuki i archiwów oraz również innych instytucji kultury, bo nie chcemy się ograniczać wyłącznie do, do tych czterech wymienionych w, w skrócie. Mm -hmm. e, cały czas po głowie chodzi mi pomysł zaktywizowania siostrzanych projektów e, Wikimediów w języku kaszubskim, które troszeczkę przyschły, które można by było rozruszać. E, przy czym są oczywiście kaszubskie organizacje, które promują język kaszubski maturę z języka kaszubskiego, publikacje i wydawnictwa. E, więc ta osoba mogłaby się zająć na przykład tym również w perspektywie. Ale przede wszystkim współpraca z e, takimi rdzennymi instytucjami kultury pozyskiwania, materiałów. No bo dobra wola jest chyba. Dobra wola z, i jest ze strony y, tych, tych, tych muzeów, galerii, bibliotek, a, a z drugiej strony m, właśnie m, oczekiwania odbiorców są chyba dosyć duże. Zdecydowanie, akurat w, teraz, gdy rozmawiamy, Tomek Ganicz i Maciek Król powinni rozmawiać w Poznaniu z Archiwum Państwowym na temat udostępnienia ich zasobów w Wikimedia Commons. Więc myślę, że poprowadzenie współpracy akurat z tą instytucją byłoby bardzo dobrym punktem wyjściowym dla nowo zatrudnionej osoby. Mhm. No to jest jedno stanowisko, czyli koordynator GLAM w skrócie, można powiedzieć, tak? Tak. I drugie stanowisko, troszeczkę mniej entuzjastycznie przyjęte na, na walnym zebraniu, ale uznajemy, że jest potrzeba, to jest pr -owiec. Mieliśmy mhm. ostatnio kilka przypadków tego kilka przypadków, które pokazywały, że pr bardzo by się przydał. Jak gdy, kiedy na przykład powołano, zatrudniono nową dyrektor wykonawczą Wikimedia Foundation i wszystkie media w Polsce za Polską Agencją Prasową powtórzyły, że jest to nowa szefowa Wikipedii, co jest oczywistą dla nas wikipedystów, dla nas jest oczywistą bzdurą, ale Wikipedia i projekty Wikimedia bywają w ten sposób postrzegane. E, czy na przykład e, opisywana w e, telewizji jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych e, sprawa a, kiepskiej jakości artykułów medycznych w Wikipedii. Tak, no miałem okazję naprawdę, właśnie w telewizji występować tak, na ten to, temat. Nie dali mi dojść do głosu. Nie dali ci niestety. dojść do głosu, ale, ale była, była podjęta próba wyjaśnienia tego, że e, tak naprawdę ten materiał troszeczkę był pomieszany, bo mówiło się o Wikipedii anglojęzycznej, o badaniach na Wikipedii anglojęzycznej, podczas gdy tak naprawdę e, widzowi dano do zrozumienia, że mówimy o Wikipedii polskiej. No, musimy się bronić, musimy reagować. E, musimy reagować również na sygnały, które nagle dochodzą do nas z zewnątrz, że na przykład poznańska Akademia Medyczna chce na jednym z wydziałów wprowadzić w ramach prac zaliczeniowych pisanie artykułów w Wikipedia. Dlaczego Wikipedia? Dlaczego nie napisać WikiBooka? No, ale to mm -hmm, musi być mm -hmm. ktoś, kto taką informację podejmie, wyłapie mm -hmm. i natychmiast zareaguje. Dlatego Piarowiec również zamierzamy go zatrudnić. Mm -hmm. Szczegóły ogłoszenia są na stronie internetowej wikimedia.pl Tak, yy, są na głównej no, do znalezienia? Czy nie? Chwilowo chyba jeszcze nie, ponieważ te ogłoszenia powstały, zostały przedyskutowane i zaprobowane dopiero na wtorkowym spotkaniu zarządu yy, w tym tygodniu. Mm -hmm. yy, na pewno ruszyły już nasze media internetowe, na pewno ruszył Facebook. Yy, z... Yy, z rozpropagowaniem tych ogłoszeń na naszych profilach Wikimedia Polska i polskiej Wikipedii. One się pojawiły i wiem, że one są podawane dalej przez, przez naszych sympatyków, zamieszczają, kopiują te, te ogłoszenia na swoich prywatnych profilach. Również te ogłoszenia będą dystrybuowane innymi kanałami, poza wikimedialnymi. Zakładam, że, że, że portale dla organizacji pozarządowych, zakładam, że środowiska uczelniane, Mhm. tym już będzie zajmować się paniania, Ania z biura, stowarzyszenia no to świetnie, to zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił jako pijarowiec Stowarzyszenia Wikimedia Polska, to łatwo odnaleźć to ogłoszenie gdzieś na stronach wikimedia.pl, no i wśród znajomych albo w grupie Polska Wikipedia, bo mamy taką grupę na Facebooku. Poprzez? Zresztą właściwie właśnie tak się zastanawiam, bo sporo jest osób, które robią świetną robotę. PR-ową w tej chwili dla stowarzyszenia. No Jest to m.in. Jarosław Błaszcza, który prowadzi Facebooka. No codziennie tam jest news jakiś, codziennie coś nowego się ukazuje. I tylko jego samozaparciu możemy to zawdzięczać. Ale z drugiej strony jest blog stowarzyszenia, który no, nie ma wpisów od stycznia 2013 roku, czyli już półtora roku milczy. Pytanie, czy w dobie szybkich mediów społecznościowych typu Facebook, Twitter, yy, nie zajmowałem się tym, a w aktualnej kadencji zarządu odpowiadam za komunikację zewnętrzną. E, jeszcze tym się nie zajmowałem. E, pytanie, jaką poczytność ma blog i czy rzeczywiście nie warto by go z powrotem uruchomić. E, pięknym przykładem e, opisania na blogu szybkiej akcji, która była podjęta była dziura drogowa, mhm. którą w Wikipedii wywołał Piotr Kraśko w Wiadomościach. Który, no tak. która była bardzo szybko opisana, ale również do tego był dołożony artykuł na blogu. Ja myślę, że dziennikarzom, tym, którzy piszą o Wikipedii, brakuje właśnie takiej osoby, do, czy, czy, czy nie wiem, czy jakiejś organizacji, instytucji. instytucji, do której mogliby się zwrócić o szybką reakcję. Cały czas pokutuje troszeczkę yy, pomysłu kontaktu z Wikipedią. Z Wikipedią mm -hmm. jako mm -hmm. instytucją, podczas gdy tak naprawdę no, Wikipedia jest projektem bardzo rozproszonym no ale to właśnie w tym rola chapterów, tak I w właśnie w tym mhm. rola y, organizacji partnerskich fundacji, właśnie w tym rola y, zatrudnianych przez nich pracowników, współpracowników, wolontariuszy. Mhm. No chcielibyśmy, chcielibyśmy to zmienić, chcielibyśmy podnieść wizerunek naszych projektów w mediach, naszą widoczność, no i to, jak jesteśmy postrzegani y, i to, jak chcemy być postrzegani, to, żeby nie, nie wypaczać tego, kim mhm. jesteśmy. To powiedz mi jeszcze, Wojtek, jak wyglądają, jak wygląda kalendarz? jak wygląda kalendarz tej rekrutacji. E, ogłoszenia już uruchomiliśmy, będziemy uruchamiać kolejnymi kanałami. Będę przyjmował zgłoszenia aplikacyjne do 15 sierpnia. Mhm. I sądzę, że w drugiej połowie sierpnia spotkamy się na rozmowach kwalifikacyjnych z, z osobami, które najlepiej spełnią nasze wymagania. Chciałbym, żeby Obydwa stanowiska zostały obsadzone, żeby ruszyły, zaczęły działać od września. Od września, już, Od września tego no to błyskawiczne. Nie ma co czekać, my jesteśmy wiki. No właśnie, wiki, wiki. Poza tym, jeśli ktoś jest zainteresowany, wszystkie spotkania stowarzyszenia są doskonale opisane na stronach stowarzyszenia w zakładce, znaczy tam spotkania w, w linku spotkania zarządu, tak? można uczestniczyć w takim spotkaniu. Można uczestniczyć, spotkanie. wystarczy do tego klient IRC i pojawienie się w sieci Freenaut na kanale wikimedia.pl. Zapraszamy w takim razie. Dziękuję Bardzo ci za rozmowę. Dziękuję, że wpadłeś tutaj do studia. I moim gościem był Wojciech Pędzich, czyli w Pedzich, tak. tak nick na Wikipedii. To rozmowa, którą przeprowadziłem wczoraj. Piątek, przed koncertem Metaliki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponieważ mamy troszkę czasu, postanowiłem przeczytać te oferty pracy, bo no, może kogoś zainteresuje zakres obowiązków, wymagania, albo to, co oferuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska. No więc bardzo proszę. Stanowisko. Koordynator Glam w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego działającego, działającą na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii, otwartej w encyklopedii internetowej, którą każdy może redagować. Poszukujemy pracownika do współpracy z instytucjami GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea e zakres obowiązków. Pełnienie funkcji pośrednika w kontaktach stowarzyszenia z galeriami, bi bibliotekami, archiwami, muzeami i innymi instytucjami kultury i nauki. Nawiązywanie współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami, w tym aktywne poszukiwanie nowych instytucji, które warto, z którymi warto nawiązać współpracę. Mile widziana inicjatywa w pozyskiwaniu nowych podmiotów do współpracy. Pozyskiwanie treści, których opiekunami są galerie, biblioteki, archiwa i muzea dla, pro, dla projektów Wikimedia. Prowadzenie szkoleń z zakresu współpracy, oprogramowania MediaWiki oraz ładowania materiałów do zasobów poszczególnych projektów Wikimedia. Koordynacja współpracy z wolontariuszami współpracującymi z instytucjami Glam, wspieranie ich działań, organizowanie struktury projektowej. Wymagania Znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami oraz rdzennymi zasadami projektów z naciskiem na Wikimedia Commons i wiki źródła. Dyspozycyjność, szczególnie w godzinach urzędowania, to jest między 8 a 17. Zdolności organizacyjne, wysoki poziom samoorganizacji. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie inicjatyw Glam w innych wersjach językowych projektów Wikimedia. Komunikatywność, kultura osobista. Posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu. Mile widziane wykształcenie, doświadczenie w obszarach związanych z działalnością galerii, bibliotek, archiwów i muzeów. I gotowość pracy do pracy na wyjeździe. To są wymagania, a co oferuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych. Współpracę na podstawie umowy zlecenia. Tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy. Zwrot kosztów niezbędnych podróży krajowych. No to są tutaj te rzeczy, które zostały wymienione w sekcji oferujemy. I końcowa informacja, aplikacje, CV i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 15 sierpnia 2014 roku na adres wojciech.pedzichmałpa.wikimedia.pl Informujemy, że możemy skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami. I oczywiście jest jeszcze notatka, żeby dopisać do aplikacji klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Y oczywiście link do, do tej oferty pracy i do tej drugiej znajdzie się w notatkach do dzisiejszej audycji nowiny.wikiradio.org lub nowiny.podcasty.info. Druga oferta pracy, stanowisko Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Wikimedia. Stowarzyszenie Wikimedia Polska, działające na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii, otwartej encyklopedii internetowej, poszukuje pracownika do realizacji bieżącej polityki. O, momencik, dzwoni do mnie chyba Szymon, spróbuję do niego oddzwonić. Halo, O, dzień dobry, cześć Szymon, udało nam się połączyć. Mam nadzieję, że to się również nagrywa, bo to ja dzisiaj jestem u siebie w komputerze. Bo czekaj, bo do, dokończę może czytanie yy, oferty pracy, yy, bo kończę właśnie czytanie, znaczy kończę, zacząłem drugą. Yy, zakres obowiązków Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz projektów Wikimedia Pols yy, w Polsce w tym monitorowanie bieżących informacji medialnych związanych z działalnością projektów Wikimedia i, re, i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, inicjowanie zainteresowania mediów wydarzeniami ze świata Wikimediów, lokalne, ogólnopolskie oraz najważniejsze zagraniczne zloty, konferencje, inicjatywy i inne wydarzenia, prowadzenie bloga Wikimedia Polska, to właśnie o czym rozmawiałem z z Wojtkiem, że ten blok nie istnieje właściwie, to tutaj jest jako w zakresie obowiązków. Opieka nad profilami ruchu Wikimedia w mediach społecznościowych, Facebook, Google+, Twitter oraz współpraca z wolontariuszami przy ich tworzeniu. No tu Jarek głównie tworzy Facebooka, więc trzeba będzie z nim współpracować i to bardzo przyjemna współpraca zresztą. Koordynacja współpracy z osobami występującymi w sprawach ruchu Wikimedia w mediach. To był zakres obowiązków. Wymagania są bardzo podobne jak w poprzedniej ofercie. Czy tutaj coś jest zmienione? Preferowana lokalizacja Warszawa. No i mile widziane doświadczenie w kontakcie z mediami. Pozostałe są chyba dokładnie takie same, jak w przypadku koordynatora projektów GLAM. E, oferujemy chyba też dokładnie to samo, współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych, współpracy na podstawie umowy zlecenia, tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy, zwrot kosztów niezbędnych podróży krajowych. Aplikacje podobnie, znaczy tak samo dokładnie trzeba składać do 15 sierpnia na adres wojciech.pedzichmałpa.wikimedia.pl no i oczywiście informacja, że możemy skontaktować się wyłącznie z wybranymi osobami, no i o klauzuli, którą trzeba dopisać do, do takiej aplikacji. No właśnie, to spóźniłeś się, to teraz co my z tobą zrobimy, <śmiech> Szymon? Co słychać, powiedz, zerknąłeś na program dzisiejszej audycji? Tak właśnie patrzę no to fajnie i jesteśmy w punkcie właściwie trzecim w tej chwili. Putin z Polski, Putin z Rosji. Ja przejrzałem te, te artykuły i, i troszkę zmieszanymi uczuciami. Nie wiem, czy ty się przyjrzałeś im troszkę, czy nie? Nie, akurat jakoś nie się. No więc rzeczywiście są różnice i ten artykuł próbuje wykazać, że to są jakieś zasadnicze różnice, to znaczy jedno zaprzecza drugiemu. Jak gdy się tak dokładniej wczytałem, no to, to nie zupełnie zaprzecza. Jest to rzeczywiście inne spojrzenie, troszeczkę innymi słowami opisywane, opisywane to hasło. Ten człowiek, Putin, w polskiej, w polskojęzycznej Wikipedii i w rosyjskojęzycznej, ale generalnie. No nie ma tam jakichś takich zaprzeczeń, jedno drugiemu nie zaprzecza. No można tam, bo w jednym wypadku jest napisane, że, że wychowywał się w rodzinie z trójką dzieci, a w drugim miejscu, że miał, że miał jednego brata. No więc to jest możliwe, prawda? To, to, nie jest, to nie jest sprzeczne jeszcze chyba w tym momencie, tak mi się wydaje. No tak, no jeszcze wszystko zależy od źródeł. No. jedno źródło na przykład może, może twierdzić, że to była trójka inne, że dwójka i, i że być może było trzecie, także no, no nie, no to akurat nie jest chyba błąd wikipedii, że czy wikipedystów no tak, tak, tak, to ty mówisz o tym, że ktoś mógł się pomylić w czytaniu źródeł, ale ja mówię, że to... Nie, nie, nie, nie, ja mówię o tym, że, że źródła mogą różnie podawać i różnie się na tej podstawie relacjonuje. No dokładnie, ale może być też taka sytuacja, że rodzina rzeczywiście miała trzy osoby, znaczy dwójkę miał rodzeństwa w rodzinie jak gdyby, natomiast sam miał jednego brata. Mhm, Bo to był jego jeszcze siostro. No, no, ale no to już, to już nie, to nie, nie o czymś takim mówię, tylko mogło być i dziecko są, z innego są to, małżeństwa. Mhm. Też. Są, są różne kombinacje. Znaczy, i dziecko z innego małżeństwa to też jest brat, tylko że właśnie niebiologiczny. Także nie, ja myślę, że tak czy inaczej, tutaj nie wdając się w szczegóły, te dwie wersje wcale od siebie tak bardzo nie biegają. No i właśnie, i, i to też jest jakiś przyczynek do dyskusji nad tym, jak różni się, różnią się różne opracowania w różnych krajach. Myślę, że tutaj w Wikipedii fajnie to widać bardzo. Właśnie bardzo fajnie w tym miejscu to widać, że mamy artykuł, jak gdyby w tym samym miejscu, czyli w Wikipedii niby, no niby to samo miejsce, ale dwa różne, jak gdyby, spojrzenia i widzimy, jak one się różnią. Natomiast podręczniki do historii w Polsce i w Rosji i w Niemczech na przykład, one się bardzo różnią i tego, to jest o wiele trudniej porównać niż, niż te hasła tutaj w Wikipedii. Myślę, że to jest przyszłość też Wikipedii w tym, żeby żeby było miejsce, gdzie będzie można te różnice likwidować powoli. I to, to jest najfajniejsze, tak mi się wydaje. Że to jest właśnie bardzo fajne, że, że mamy teraz... Jak gdyby to samo miejsce, tylko trzeba porównać, ustalić wspólną wersję. Czy, czy to by było dobre, bo właściwie wszystkie te nasze projekty są na tyle autonomiczne, że um, ustalanie jakiejś jednej wersji groziłoby też um, no, temu, co jest fajne w takim pluralizmie, czyli um, mogłoby złożyć um, i charakter informacji, i, i zbiór informacji w ogóle. No, no, ale widzisz, bo ja mówię o takim wyższym porozumieniu, to znaczy ja nie, nie, nie mówię, że tutaj trzeba było coś zmieniać i narzucać, tylko po prostu y, możesz, mogą się zebrać wikipedyści y, polskojęzyczni, rosyjskojęzyczni i, i dotrzeć do źródeł wspólnie i poprawić te hasła tak, żeby one były bardziej podobne na przykład, nie? jeśli chodzi o fakty na przykład, no bo, bo rozumiem, że to spojrzenie to może być różne z jednej i z drugiej strony, ale, ale w każdym razie tworzy to możliwość na przyszłość. Na przyszłość, no... Ale też jest fantastyczne, no bo, bo jeśli chcesz zobaczyć, co, co, co mówi rosyjska Wikipedia o, o haśle, które cię interesuje, no to masz spojrzenie troszkę właśnie ludzi, którzy, którzy myślą tym językiem. I to, I to też jest bardzo ciekawe w Wikipedii. Myślę, że to nie jest wada, tylko zaleta właśnie w Wikipedii, że są te różnice. Znaczy, pewnie to można traktować jako wadę, ale ale dla mnie to, tutaj ja widzę więcej zalet niż wad. Kolejny temat, dyskusja pod osta, po ostatnim warszawskim otwartym wiki spotkaniu numer 9. To spotkanie, rzeczywiście jak Marek powiedział mi, że, że ma takie, że, że nie będzie go na warszawskich otwartych wiki spotkaniach, bo, bo współorganizuje takie spotkanie właśnie yy, i promocyjne, i to ma być wykład jednocześnie, no to ja mu powiedziałem, słuchaj, no to przyprowadzić ich do nas, bo my nie mamy nic w tej chwili, a fajnie poznać nowych ludzi, zarazić ich być może troszkę Wikipedią, być może oni przekażą nam jakieś ciekawe informacje, a od nas też się czegoś dowiedzą. No i w ten sposób to zostało zorganizowane, ponieważ nie było jakiegoś tłoku, jeśli chodzi o wykłady miał być jeszcze jeden wykład, ale Karol zrezygnował niestety, bo nie mógł w tym terminie przyjechać i przyjedzie prawdopodobnie na następne spotkanie. Swoją drogą bardzo ciekawy temat. Natomiast no tutaj... No tak się troszkę zastanawiałem, czy to nie wzbudzi dyskusji, ale dobrze, że się właśnie ta dyskusja pojawiła. Głosy się odezwały, że to było promocyjne spotkanie dotyczące książki, że to polityczne wystąpienie. Może szczegółów nie będę przytaczał, jeśli ktoś miałby ochotę wziąć, do czego gorąco namawiam w tej dyskusji, żebyśmy wiedzieli, co w przyszłych warszawskich otwartych wiki spotkaniach prezentować, a czego nie, no to, to, to będziemy bardzo wdzięczni za wzięcie uwagi, wzięcie udziału w uwagach na stronie warszawskiego otwartego wiki spotkania numer 9. Szymon się wypowiedział, Marek Mazurkiewicz się wypowiedział, ja też się wypowiedziałem i zdaje się, o, już nie pamiętam jaki to nikt. no dyskusja zaczęła się od niego, także może zerknę. No Teokros, tak jest. Teukros się też wypowiedział, on właściwie zaczął temat. No i bardzo dobrze, może dojdziemy do jakiegoś, do jakichś wniosków na przyszłość. Z wolnej kultury mam tutaj zapisaną fikcyjną mapę do edytowania. Nie wiem, czy zaglądałeś kiedyś na ten, na ten projekt. Nie wiem, czy to jest projekt Open OpenStreetMap, czy czy to jest zupełnie jakiś inny projekt, ale bardzo ciekawie to wygląda. Mapa, która tworzona jest przez użytkowników. Każdy, jak chce, to sobie może po prostu stworzyć miasto, stworzyć nawet chyba, nie wiem, czy można stworzyć kontynent cały, ale, ale widzę, że ta ziemia to zupełnie inaczej wygląda, chociaż chyba też jest okrągła. Przyglądałeś się temu, czy nie, Szymon? Nie, ale właśnie teraz patrzę, no... Okej, okay, no jak ktoś lubi się pobawić, to, to nie no, się bawi jak chce. Dobre miejsce, nie, miejsce do ćwiczenia jakiegoś bardziej rozbudowanego. Może, może tutaj zajmą się też tym jacyś na przykład urbaniści, którzy będą projektować miasta. <laughs> Pewnie mają lepsze narzędzia. Okay, no, tak myślę, i też mają lepsze źródła inspiracji. No, no właśnie, a, ale tutaj fajna zabawa, wydaje mi się, że chociaż tak jak, tak jak mówisz, no, no tak jak się mówi w, w, w, w naszym środowisku, że, że to troszkę zabiera użytkowników od edytowania tego, co potem jest przydatne. No bo tutaj ta ma pana, no, co z tego, że ona jest fajna, jak ona nic nam nie daje, nie wrzucisz jej do, do GPS-a i nie, nie, nie, nie pomoże ci w życiu, tylko po prostu jest to taka zabawa. A... Znaczy tak, no, ja, to, ja, to, ja to traktuję jak, jak grę komputerową. E, może samo granie w tą grę nic nie daje, natomiast na pewno odpręża, e, nie wiem, rozwija jakieś tam umiejętności, także e, no, to, to nie jest aż tak, żeby, żeby to było zupełnie bez sensu. No, nie, przez jak... zabawę do nauki. Znaczymy, mhm. W tym stylu. Ale traktuję to jako zwykłą zabawkę jednak, mapę, bo właśnie w tym momencie sobie ją przeglądam tak już ja też nie będę się wydawał szczegóły dotyczące jakiejś tam um, tych, tych, na przykład budowy tych nazw, to według mnie ona obnaża jakąś taką, um, jakby to delikatnie powiedzieć, a takie amatorstwo, To aha, aha. Więc jeżeli amatorstwo, to zabawa raczej. No tak, tak, zabawa. No chociaż tam jest parę polskojęzycznie brzmiących nazw, sporo. E, tak w zachodniej części można powiedzieć. No jeśli ktoś ma ochotę e, w ten sposób się uczyć, przez zabawę, no to czemu nie? Później łatwiej edytować, na pewno OpenStreetMap, bo myślę, że to jest właśnie na tym mechanizmie oparte. No dobrze, to kolejny temat, dosyć poważny. Taki już nie pierwszy sygnał na ten temat. Ściągnąłeś film, dostawca internetu, wydać się prokuraturze artykuł z dziennika.pl na temat tego właśnie, że dane ponad 100 tysięcy internautów są już w rękach prokuratury. Chodzi o tych, którzy udostępnili w sieci kilka polskich filmów. Operatorzy telekomunikacyjni mają pełne ręce roboty. No właśnie, więc ja przeczytałem cały ten artykuł i zainteresował mnie właśnie w jaki sposób, co, co tu jest takiego nowego. No i nowy jest sposób postępowania firm, które produkują filmy w stosunku do tych, którzy udostępniają je bez... No, bezprawnie, można tak powiedzieć, bo prawa do udostępniania nie mają. I ścieżka postępowania bardzo mnie zaciekawiła, bo jest, bo jest według mnie bardzo ciekawa. Mianowicie najpierw oczywiście te właśnie wezwania do udostępnienia danych od operatorów. Operatorzy mają obowiązek udostępnić te dane. No i te dane spływają do tych kancelarii. Kancelarie występują do organów ścigania, czy do prokuratury zdaje się tak, z wnioskiem o, nie wiem jak dokładnie to wygląda tutaj formalnie, a w każdym razie występują z roszczeniem, chyba poprzez prokuraturę. I później policja, przeprowadza rozmowy ze wszystkimi świadkami, na razie w charakterze świadka, te osoby, które są na tych listach abonenckich od operatorów mają rozmowy, to pewnie nie jest przyjemna rozmowa. Znaczy sam, sam fakt przyjścia na policję i tłumaczenia się z takich rzeczy już na pewno nie jest przyjemny, już nie mówiąc o tym, że zajmuje czas i, no, i, i jest raczej, no może troszkę nastraszyć na pewno, chociaż pewnie sama rozmowa jest bardzo przyjemna. I później operator zwraca się do tych osób, które odbyły już taką rozmowę, zwraca się z prośbą z propozycją ugody i proponuje, że 550 zł ta osoba zapłaci, i, i ten, który ten wnioskodawca wycofa swoje zarzuty. Co o tym myślisz, Szymon? Powiedz, bo ty, to jest twoja działka, jesteś prawnikiem i myślę, że tutaj będziesz miał dużo do powiedzenia na ten temat. Owszem, tylko że w tym momencie to widzę na pewno, bo nie przyglądałem się temu jakoś tak specjalnie, tej konkretnej sprawie. Mniej więcej wiem, o co chodzi i tam znam tło, Natomiast y, jeszcze za dużo nie będę mówił konkretnych rzeczy, bo y, najpierw bym chciał zobaczyć, właśnie trochę więcej poczytać na ten konkretny temat. Y, no po pierwsze tak, no teoretycznie y, ta kancelaria, ten, y, y, y, której tam udzielono, znaczy nie wiem, kancelaria y, Anny Łuczak o czyli może Anna Łuczak dostała pełnomocnictwo, więc ona w ramach tego pełnomocnictwa ma prawo y, y, no, zgłaszać jakieś tam pretensje, czy to pod postacią roszczenia, czy, y, czy do prokuratury jako poprzywdzony. I y, y, y tam łącznie ewentualnie wtedy z procesem karnym też proces cywilny, z tym, że na, jak na razie to jest na takim etapie, że y, to dopiero właśnie prokuratorzy y, sobie y, y, czytają te wszystkie rzeczy, no to wszystko też według dziennikarzy i moim skromnym zdaniem wypełnia znamiona tak zwanego copyright trollingu. To ze strony właśnie zachowania tych, tych uprawnionych podmiotów do uzyskania zapłaty za, tutaj konkretnie oglądanie tego filmu. No faktycznie... Prokurator, prokuratura uważa, że ten film nielegalnie ściągnięty nawet 300 tysięcy razy, coś tam, coś tam. Widać, że prawo trzeba zmienić. Jeżeli 300 tysięcy osób, czy tam 300 tysięcy ściągnięć było już niegając przez jaką liczbę osób, no to to chyba nie jest najlepszy sposób na funkcjonowanie takie ekonomiczne tych, tych podmiotów, które mają prawo do otrzymywania pieniędzy za to, że ktoś ogląda filmy. Natomiast tutaj możliwości do rozwiązania tego problemu jest kilka różnych, niekoniecznie tak bardzo jakichś jakby to powiedzieć jak to proponuje chociażby partia piratów, więc no właśnie, na razie muszę sobie popatrzeć, bo to też tutaj wchodzi w ten, to niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tam orzekał w sprawie dozwolonego użytku materiałów, czy, czy ogólnie utworów, które pochodziły z niewiadomego źródła, niewiadomego w sensie legalne czy nielegalne, a już tak zupełnie na boku, to ja uważam, że wyraz legalny w tym miejscu jest niepotrzebny, już wolałbym by mówić bezprawny albo zgodny z prawem, bo faktycznie tutaj legalny ma takie konotacje jakby no karne. To wcale nie pomaga tej sytuacji. No, także krótko mówiąc, sprawa jest bardzo zróżnicowana i długo można na ten temat mówić. Nie ma jakiejś takiej konkretnej recepty na to wszystko i, i krótkiej odpowiedzi. Ten robi dobrze, ten robi źle. Według mnie na pewno nie powinno być takiego zjawiska, że ktoś ściąga dane IP i potem tysiące ludzi chce za to łapać, no właśnie rachunki, 550 zł też ściągnięcie takiego filmu i, i szkoda z tego wynikła jest dużo mniejsza, no także to jest wszystko takie, jak to pan premier powiedział, przykre. No, właśnie, i w dodatku z tego co wiem, to też problem nie kończy się w momencie podpisania takiej ugody, bo prokuratura może dalej ścigać. To nie znaczy, że, że te zarzuty, jak zostaną wycofane, to że prokuratura się wycofa ze ścigania. Nie, ale raczej, raczej tutaj prokurator już się wycofuje, bo jeżeli. W mówi, takiej że... sytuacji, tak, się wycofuje. Tak, tak, tak, tak bo to, to akurat. E... Prokurator ma, widzi swoją rolę wtedy, kiedy jest jakaś szkoda, jakaś krzywda, w każdym razie jakiś ubytek na dobrach, a jeżeli tutaj... I tutaj ten... Aha, i ubytek na dobrach raczej fajnie by było, żeby to były dobra jakieś niematerialne typu zdrowie, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa i tego typu rzeczy. No to jeżeli... Jeżeli ktoś tam na przykład się zamachnął na zdrowie czyjeś, a potem się dogadali, ale jednak dogadali się w taki sposób, że prokuratorowi to nie wystarcza, no to wtedy on sobie kontynuuje ten, ten proces. Aha. W tym momencie to jest proces czysto o pieniądze. On jest karny, ale on ma bardziej cywilny charakter. Tak to czasem prawnicy sobie mówią, że właściwie... Proces karny to jest taki, że teoretycznie chodzi o sprawiedliwość, a proces cywilny to praktycznie chodzi o wyłącznie pieniądze. Mm -hmm, Więc Tutaj to właśnie jest takie pomieszanie tej sprawiedliwości z tymi pieniędzmi. No i jeżeli dojdzie do, do tego tej zapłaty rachunku i ta ugoda i w ogóle, no to prokurator raczej tego nie będzie kontynuował bo chociażby widzi, że... Odpuści już, sobie. E, oczywiście, po pierwsze odpuści, bo, e, no bo właśnie już doszło do ugody, więc sprawa między stronami jest posprzątana, a nie widzi, e, nie widzi tutaj żadnego sensu kontynuować, no bo te strony to jednak e, cała historia istnieje tylko po to, żeby się strony dogadały, a nie dlatego, że ktoś komuś wyrządził jakąś tam wielką krzywdę i... i Chociażby tam by się nie, nie dogadał, to i tak trzeba kogoś tam uparać. No a po drugie to jest nikoma społeczna szkodliwość konkretnego czynu. Te zjawiska są masowe i, i raczej drobne. No, taki charakter mają, no, że jednak ta szkoda, jeżeli by ją wyceniać, to jest dużo mniejsza niż 550 złotych. Więc prokurator nie będzie się zajmował takimi duperelami, o ściąganie, nie wiem, 20 złotych czy pięciu złotych, czy tam ileś, no bo to jest jego cenny czas jednak. No ale wyobrażam sobie, że dużo czasu muszą poświęcić chociażby na przekładanie, podpisywanie dokumentów i, i to będzie jednak masowe, masowe działanie. Jeśli 100 tysięcy ludzi zostało w, jak gdyby ujętych w tym, w tym procesie, no to, huh, no to będzie dużo roboty dla prokuratora na pewno no też. Tak, tak. To jest po pierwsze działanie na szkodę według mnie, na, na szkodę po pierwsze ekonomii e, szeroko pojętej, czy gospodarki, e, po drugie na szkodę państwa, bo więcej e, będzie kosztował czas prokuratora, e, dróg tych wszystkich materiałów, e, jego cały wysiłek związany z, ze skompletowaniem dokumentacji. E, miałem praktyki w prokuraturze, wiem, że oni tam są dosyć rzetelni i e, chcą... E, no przynajmniej właśnie w takich sprawach, które widziałem, takie zwykłe, nie polityczne, bo, bo polityczne to oczywiście inna rozmowa, ale tutaj to, to chcą zebrać cały materiał i, i, i takie zbieranie materiału jest dużo bardziej kosztowne niż jakieś tam ewentualne korzyści płynące z tego, że 100 tysięcy osób dostanie jakieś tam nakazy, zapłaty, jakieś tam różne. No tak. Mm -hmm. No, temat y, oczywiście nie, nie omówiliśmy wszystkich szczegółów i detali, warto się wczytać, bo tam są y, no, uszczegółowienia, o jakie filmy chodzi, a o jakich dystrybutorów, y, czy to są filmy, te, które są. Do, chodzi głównie o filmy, które są dostępne y, do kupienia online, czyli przez internet można kupić je za małe pieniądze, 50 zł, a, a są udostępniane. No te wszystkie, te wszystkie rzeczy, jak ktoś się interesuje tym tematem, proszę sobie doczytać w linku do notatek dzisiejszej audycji jest ta informacja. I ostatni temat, bo już nam czas się jakoś tak szybko skończył. Ja na początku się rozgadałem, bo mówię, dużo czasu mam, jak jestem sam a Szymon, Szymon dołączył, no i się troszkę wydłużyło i, i dobrze, i bardzo fajnie, dzięki, że przyszedłeś. Odbył się zjazd Koalicji Otwartej Edukacji. No ty byłeś na tym zjeździe, fajnie, że akurat zdążyłeś na ten punkt. Opowiedz, co tam było, bo taka notatka na stronie koedu jest bardzo krótka i, i nic, nic nie widać. Ja chciałem bardzo być na tym zjeździe, ale nie zdążyłem zaaplikować jeszcze do koalicji. To nie ma nic właściwie wspólnego. No, niby tak, ale, ale, ale jednak wolałbym być członkiem, żeby już tam rozmawiać o jakichś sprawach. No i też trochę czasu mi brakowało, ale troszkę mnie to właśnie przyspieszy, Znaczy, z fundacją postanowiliśmy szybciej zadziałać, żeby wejść do koalicji, bo tak planowaliśmy to już od dawna, a a ten zjazd jak gdyby przyspieszył naszą decyzję. Także to też coś fajnego się z tego może urodzi. To opowiedz, co tam było, bo były warsztaty, szkolenia zamawiane. I jak, jak oceniasz w ogóle takie spotkanie? Według mnie najważniejszym elementem tego spotkania nawet niekoniecznie były te rzeczy, które tam konkretnie robiliśmy, bo to już różnie należy oceniać, kto jest z tego zadowolony i dlaczego i co z tego wyniesie. Na pewno było ich mnóstwo, więc mnóstwo osób jest zadowolonych z mnóstwa rzeczy. Ale najważniejsze według mnie jest to, że środowisko po raz pierwszy w takiej formie się spotkało. Poszliśmy sobie, znaczy zjechaliśmy się, poszliśmy sobie na wycieczkę, byliśmy właśnie spędzaliśmy cały czas, cały dzień w tej bibliotece Politechniki Łódzkiej. Wieczorem gdzieś tam się rozerwaliśmy, także ogólnie bardzo mocna rola integracyjna tego wyjazdu. No i sam zresztą poznałem parę osób, czy nawiązałem takich dla mnie cennych kontaktów. No Rozmawiałem między innymi o tym, że szkoda, że właściwie wikipedystów tam jest tak mało, znaczy w ogóle Wikimedia, bo byłem tylko ja i Polimerek. Polimerek, no, nie miał innego wyjścia właściwie, on e, po pierwsze jest e, przewodniczącym prezydium coed a po drugie jest tam bylcem, więc e, to było naturalne, że Polimerek tam jest. E, ja tam byłem, no bo jestem jego zastępcą w Radzie Koalicji Otwartej Edukacji. E, byłem zainteresowany też pojechałem. natomiast szkoda, że nie było tam więcej osób. E, na pewno e, miałyby niejedno do powiedzenia. E, no i e, wydaje mi się, że tego typu kontakty są bardzo cenne, należy je podtrzymywać. E, e, wydaje mi się, że e, wyjście właśnie wikipedystów e, poza swoje grono dosyć hermetyczne i e, nawiązanie kontaktów z ludźmi, którzy mają ten sam system wartości, e, jeżeli chodzi o dostępność do utworów prawa autorskiego, E, czyli ta cała otwartość e, czy to otwartość w nauce czy to otwartość w glamach e, na pewno trzy dni e, wystarczyłyby, żeby grupka wikipedystów mogła sobie porozmawiać z tymi co, co, z którymi tam by uważali za słuszne i na pewno potem e, różne fajne projekty by mogły powstać. No widzisz, e, ale Szymon. Zasysanie jakieś tam jakiejś y -y -y. tam e, e, no materiału czy w ogóle, no, kontentu do mm -hmm. naszych. No, ale, widzi... ale Szymon, przepraszam, że ci przerywam, ale y, ja odczytałem tę informację i dlatego myślałem, że to jest takie zamknięte spotkanie Koalicji Otwartej Edukacji, bo zaproszenia były wystosowane nie ogólnie, tylko do, y, do członków, do organizacji, które są w Koalicji Otwartej Edukacji. No tak, więc znaczy od nas mogłaby pojechać dowolna liczba członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Tak, bo wikipedyści jako tacy możliwe, że byliby zdziwieni, że Wikipedia ma swoją instytucjonalną stronę. Nie każdy wikipedysta poczuwa się do systemu wartości tego prootwartościowego. Niektórzy, tak jak Polimerek mówił w czasie akta, mówili, że Wikipedia jest wyłącznie encyklopedią. Skupmy się wyłącznie na hasłach. My tutaj w ogóle nie jesteśmy w ogóle otwarci i nie mamy nic wspólnego z Creative Commons, oprócz tego, że my ich używamy ale to, to jest taka część wydaje mi się, że oni trochę błądzą ale nie będę ich zbawiał na siłę natomiast ci członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska którzy już są świadomi, że to jednak Wikipedia ma swoje to drugie oblicze takie właśnie umocowane w ruchu otwartej treści, spokojnie mogliby przyjechać, z Centrum Cyfrowego Projekt Polska był, no była nie wiem, połowa zespołu właściwie no dobrze, ale czy do, do, do członków stowarzyszenia wyszła taka informacja, że mogą przyjechać? Bo ja, tak jak mówię, odczytałem, że to jest y, tylko dla... Y, no, że, nie, że nie jestem zaproszony, o, generalnie, tak, tak, mogę powiedzieć. No nie wiem, czy ja oczywiście tych informacji nie redagowałem. Być może ci, którzy redagowali, mieli na to jakoś inny pogląd albo w ogóle o tym nie pomyśleli ale jak rozmawiałem chociażby z Alkiem Tarkowskim, no to wyszło sobie w rozmowie, że właściwie to od nas to tylko polimerek, Masti teraz ja, Masti też raz na jakiś czas i tak właściwie to tyle z tych osób właśnie takich redagujących, czy współpracujących. I, i że to nie jest zbyt fajne, bo jednak ze współpracy można by było sporo uzyskać, szczególnie, że Projekty Wikimedia są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych projektów otwartej treści, i wydaje mi się, to jest akurat moje indywidualne zdanie, że jeżeli my byśmy zasali tam, jakieś tam ich otwarte zasoby na nasze serwery, odpowiednio je opisali i w odpowiedni sposób wykorzystali to ich oglądalność mogłaby na tym wzrosnąć, więc my bylibyśmy bogaci o jakieś tam treści i oni byliby bardziej atrakcyjni, no bo mieliby lepsze wyszukiwanie w Google i tak dalej, i tak dalej. A przecież no, my właściwie należymy do jednej rodziny, więc nie rozpatrywałbym tego jako promocję jakichś tam mhm. obcych projektów, no bo jednak będąc Wikimedianami godzimy się na promocję właśnie otwartych treści. No jasne. Dobrze, no to chyba musimy zakończyć. Jeszcze pogadamy sobie, jeśli masz chwilkę po, po audycji, bo to już ten temat chyba nie niezbyt wiele osób interesuje, ale bardzo chętnie z tobą porozmawiam na ten temat. No to cóż, zakończymy audycję. Zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Strona audycji to nowiny.podcasty.info. Notatki są oczywiście w każdej audycji opisane, zlinkowane do artykułów źródłowych, no i zapraszamy również na kanał yy, Wikiradio, na Freenode, na IRCU, zapraszamy do polubienia strony na Facebooku yy, Wikiradia. I też możemy rozmawiać, tak jak teraz ja z Szymonem, poprzez Skype'a nowiny wiki Radia. Trzeba wcześniej tylko jakoś dać znać, że ktoś będzie, bo jak 10 osób nagle się pojawi, no to możemy mieć kłopot. <śmiech> I można też oczywiście sugerować tematy, które, które będą poruszane w naszej audycji. To wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Ja z Warszawy, a Szymon, halo Szymon, ty skąd jesteś Jestem teraz? Z Dzisiaj z Lublina. Dobrze, to dzięki, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.